Kofon. Magazyn dźwiękowy z podróży dookoła świata. Jak to stopa? time. Reportaże, reportaże, reportaże, reportaże. Patrycja Długoń, witam serdecznie. Dziś, 11 maja, mijają dokładnie dwa lata, odkąd wyjechaliśmy z Mikołajem w podróż dookoła świata jachtostopem. W tym czasie przepłynęliśmy ponad 10 tysięcy mil morskich, odwiedzając prawie 30 wysp i 15 krajów. Za nami też pierwszy ocean. A jak to wszystko się zaczęło? No nie da się ukryć, 11 maja. Za chwilę... 18.25, nasz odlot. Totalny odlot. Na razie, na razie, na Boeing 737 Cztery dokładnie Tamtego dnia wiedzieliśmy jedynie, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu: czyli rejs na klasycznym 70-letnim drewnianym szkunerze Soteria. Trwać miał jedynie kilka dni. Lecąc do Wielkiej Brytanii było dla nas jednak jasne, że mamy większe szanse znaleźć kolejny jachtostop na brytyjskiej kei niż w warszawskim mieszkaniu. Jeszcze tego samego wieczora poznaliśmy osobiście kapitana Soteri, który tydzień wcześniej przyjął nas do swojej załogi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kapitan Guy Wilson jest wysokim, pełnym energii i uśmiechu, fascynatem żeglarstwa. Zapytałam go o historię Soteri. Z tego co wiem, zbudowana została w 1932 roku w stoczni Christiana Nilsena we Friedrichshaven, przy duńskiej granicy z Niemcami. Pracowała jako statek rybacki w rejonach koła Podpiku nowego. Była łodzią motorową, ale wyposażona ją w pomocniczy żagiel. Maszt znajdował się z przodu, tu w masie, gdzie właśnie siedzimy, i gdzie przechowywano ryby. Co sprawia, że łodzie te tak dobrze sprawdzają się w żeglowaniu, to że mają piękny, długi kil oraz duży balast na dnie, co powoduje, że są niezwykle stabilne na morzu. Nowoczesne łodzie gdzie z powodu krótkiego kila tracą znacznie na swojej stabilności, też mają być szybsze. I są szybsze, ale ceną, jaką płacą, jest dzielność na morzu. Sateria idzie równo jak w szynach, bo na całej swojej długości ma kil. Budowana ją z grubych na 6-7 cm dębowych desek, i gdy w 1979 roku dostała się w ręce Holendrów, zdecydowali przerobić ją na szkuner. Postawiono dwa maszty główny, który jest wyższy i drugi, troszkę niższy, z dwoma topmasztami. Jej kadłub doskonale się do tego nadawał. No i jak każdy drewniany statek, Zadaria ma niepowtarzalny klimat. Po prawie dwóch dniach bezwietrznej pogody i motorowania wpłynęliśmy do Falmów, jednego z największych i najstarszych miast portowych na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. jest Robota 13 waja, godzina 9.30 rano, Rzuciliśmy kotwicę w porcie Falmów. Nasz pierwszy port. Czekamy na wysoką wodę, aby podejść bliżej brzegu. 3,5 metra podniesie się poziom wody tutaj, zaczekamy na moment, w którym woda znowu zacznie opadać, aby całkowicie odsłonić dno jachtu, które to dno będziemy skrupulatnie czyścić, czyścić. i malować. Soteria oparta o wysokie kamienne nabrzeże cierpliwie znosiła nasze zabiegi upiększające, przyciągając uwagę przechodniów. Co roku łódki muszą być wyciągnięte z wody, aby oczyścić im dno, które obrasta wodorostami. Poza tym mamy trochę malowania. Drewno nasiąka wodą, przez co odchodzi z niego farba i tworzą się pęcherze, które teraz trzeba oczyścić. Więc to, co tu się dzieje, to szczęśliwi ludzie pracujący nad dzielną łódką, by znów wyglądała dobrze. Załogą naszego rejsu byli żeglarze pochodzący z trzech kontynentów. Posłuchajmy zawsze pogodnej Australiki, Jenny oraz Brytyjczyków, Marka i Adama. Moja I przygoda z żeglarstwem z... zaczęła się, gdy mój tata wrzucił w... mnie w... na katamaran, kiedy miałam około 10 um, lat i off wypchnął off, na środek jeziora. Powiedział tylko zobacz co and uda ci się zdziałać. Uh, samą? Course, Oczywiście, so że samą. W ten, we ten we sposób nauczył mnie również pływać, gdy miałam 5 lat. Po prostu wrzucił mnie do wody. Najpierw było to przerażające, później okazało się być dobrą zabawą. Kiedy żeglujesz sobie w piękny, słoneczny dzień, przy dobrym wietrze, słyszysz tylko morze i szum wiatru, wokół są Twoi przyjaciele, zapominasz o Bożym Wiesz, świecie. Jeżeli masz problemy w domu, po prostu o tym nie myślisz. Dla mnie to pewnego rodzaju ucieczka. Jesteś sam na sam z naturą i nic więcej nie jest Ci potrzebne. Przynajmniej jeśli o mnie chodzi. Po prostu kocham być na morzu. Brałem udział w kilku dużych regatach. Rozpłynąłem na wyścigowym, 34-stopowym katamaranie z Anglii do Azorów. Był to koszmar. Nie mieliśmy elektryczności. Cztery godziny po opuszczeniu um, Falmów straciliśmy całe out. zasilanie. Więc przez kilka so dni no płynęliśmy right. bez świateł, no GPS-u, no GPS radaru. No radar. Nie mieliśmy nic. Nothing. Ale był to dobry rejs. So race. Ile And trwał? How, jak daliście radę? Uh, Mimo, że większość no rejsu nie we mieliśmy pojęcia, we gdzie jesteśmy, 20. poszło we nam całkiem nieźle. <laughs> We tak details, naprawdę so popłynęliśmy we trochę dalej niż większość łódek, so we find out where we were. aby przekonać się, gdzie But jesteśmy. Rejs zajął nam 5,5 dnia. Great stuff, Good sail. Trzeci dzień robót renowacyjnych jachtu przynosi nieoczekiwaną zmianę planów. Według prognozy deszcz ma być dziś, jutro, pojutrze i nie wiadomo kiedy się skończy Co więc robimy? Zbieramy się z powrotem W drodze do Port Slate pogodę mamy sztormową Za pomocą radia UKF kapitan łączy się ze Strażą Przybrzeżną aby otrzymać najświeższą pogodę Soteria, over. Yes, go to Soteria, Portland Coast Guard. Can we go in again, sir? Yes, sir, going 7-3, over. In the Soteria, I believe. Portland Coast Guard, over. Portland Coast Guard, yes, good morning again. Could you give me the weather situation? Over. Co robi dobry kapitan podczas sztormu? Siedzi w tawernie. Zmieniamy więc plany i chowamy się w najbliższym porcie na Isle of Wight. Wzburzone morze często obmywa nam pokład. Płyniemy pięknie, robimy 7,5 węzła. Płyniemy z wiatrem i z falą. Wieterek 8. To jest niesamowicie. To jest pięknie. Nosi nami potwornie. Tak, trzeba się zapierać. Każdą nogą i każdą ręką, żeby tutaj nie fruwać od ściany do ściany. Niedawno poleciały nam wszystkie słoiki w Kambodży, także mieliśmy pół godziny sprzątania na czworaka przypięci szelkami, żeby nas nie zmasakrowało o szafki, rzucając w środki. Dla pochodzącego z Kolumbii Manuela był to pierwszy raz na prawdziwym morzu. Ben i Norman mają zdecydowanie większe doświadczenie. Najważniejsze było, że wszystko robiliśmy razem. Całą załągą bawiliśmy się, rozmawialiśmy, gotowaliśmy, zmywaliśmy naczynia, pracowaliśmy, wszystko razem. Naprawdę mi się podobało trochę deszczu, trochę wiatru, trochę zimna i wszyscy byliśmy szczęśliwi było bardzo miło przemieszczanie się dzięki sile wiatru bez silnika cisza do silnika zawsze musisz wlać paliwo za które płacisz pływanie na żaglach jest za darmo to fantastyczne, szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy wszyscy staramy się chronić środowisko better Nie ma lepszego sposobu jak używać żagli do poruszania się po świecie. Skończyliśmy właśnie nasz pierwszy rejs, w naszym wielkim rejsie dookoła. Jeden malutki, pierwszy etapik, wszystko się dobrze ułożyło i zapowiada się już następny. Właśnie znajdujemy się na pięknym jachcie, który poznawaliśmy od prawie dwóch tygodni sami. Kapitan jest w domu, z rodziną. Zapykałem. Załoga rozjechała się do siebie, każdy w swoją stronę. A my zostaliśmy, żeby dbać o jacht i opiekować się nim. Spotkamy się z kapitanem w poniedziałek, bo możemy mu przygotować jacht do przeglądu, bardzo ważnego przeglądu. Także prawdopodobnie za tydzień płyniemy do Kaups, skąd mamy nadzieję ruszyć dalej. Póki co mówimy papa. Tak. Więcej znajdziesz na www.ekofon.blogspot.com